w naszym chrześcijaństwie tutaj w wolnych krajach jest jakimś popularnym tematem. Nie jest to coś, co, o czym ludzie lubią myśleć i o czym lubią rozmawiać. Dla pierwszych chrześcijan i dla wielu chrześcijan dzisiaj w różnych częściach tego świata jest to codzienne doświadczenie. Wielu chrześcijan nie może tak jak my swobodnie się zgromadzać, ale spotykają się po nocach nie mogą tak jak my pójść nad jezioro i ochrzcić kogoś w ciągu dnia ale spotykają się też w nocy i często nawet czekają właśnie na taki okres kiedy nikt ich o to nie będzie podejrzewał w zimę wyrąbują przeręble i chrzczą ludzi w przerębach. wiele takich sztuk odbywa się w Chinach, w Korei Północnej w krajach, gdzie chrześcijanie nie mają takiej wolności, jaką my się cieszymy i prześladowania, cierpienie było udziałem też pierwszych chrześcijan oni znali to na co dzień i wielu z nich zastanawiało się jak to jest że uwierzyliśmy w Boga staliśmy się dziećmi Bożymi staliśmy się błogosławionymi spośród wszystkich narodów a teraz tyle nas spotyka kłopotów, teraz tyle spotyka nas doświadczeń, tyle spotyka nas cierpień. i Piotr kieruje ten list aby ich zachęcić, aby ich pocieszyć i aby też wskazać na pewne elementy na pewne fakty dotyczące chrześcijańskiego cierpienia. Jako chrześcijanie nie powinniśmy też posuwać się do skrajności, w której mielibyśmy uwielbiać cierpienie, w której mielibyśmy gloryfikować cierpienie. Były takie czasy w Kościele, kiedy cierpienie samo w sobie stało się jakimś czymś pożądanym, i czymś, co świadczyło o czyjejś pobożności. Niektórzy zadawali sobie sami cierpienie. Do dzisiaj dnia są tacy, którzy taką filozofię wyznają i zadają sobie sami cierpienie, myśląc, że samo cierpienie jest jakieś uświęcające i ono samo w sobie ma jakąś chrześcijańską wartość. Piotr wyjaśnia w tym liście, że Bóg dopuszcza do cierpienia jak tutaj widzieliśmy, czasami jest ono jego, jego wolą wręcz w naszym życiu i w pierwszej części tego listu wskazuje na tą oczyszczającą moc cierpienia w życiu chrześcijanina i tutaj nie ma mowy o cierpieniu, które sami sobie zadajemy ale jest mowa o cierpieniu, które spotyka nas, jeśli jesteśmy prawdziwie chrześcijanami jeśli prawdziwie chodzimy z Chrystusem, są Boże zapewnia nas, że będziemy znosić prześladowania, ten świat będzie nas nienawidział tak jak nienawidział Chrystusa, tak i nienawidzi tych, którzy chcą go dzisiaj naśladować w tym świecie. I nie chcą iść według, nie chcą żyć według modły tego świata. Nie chcą iść za tym głosem ludzi wokół, którzy idą tą szeroką drogą na zatracenie. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, jeśli chcesz Bogu służyć, jeśli chcesz iść za Chrystusem, będziesz cierpiał. Będziesz znosił prześladowania. I apostoł Piotr mówi, że te prześladowania mają błogosławiony skutek w naszym życiu. Tak jak mówię, w pierwszej części tego listu pokazuje nam, że przez nie nasza wiara ulega oczyszczeniu. Mówi o tym, że jest ona jak wypróbowane w ogniu złoto. Złoto wkłada się do ognia, aby oczyścić je z różnych zanieczyszczeń, nieczystości. Złotnik wytapia to złoto i zdejmuje z powierzchni tego złota te wypływające różne nieczystości. I to tak długo, aż to złoto jest czyste. Kiedyś złodnik przeglądał się w tym złocie, jeśli widział dokładne odbicie w swojej twarzy bez żadnych zniekształceń, oznaczało to, że złoto jest dobrze wyczyszczone, wypławione. I podobnie Bóg dopuszcza te doświadczenia, dopuszcza cierpienia, dopuszcza różnego rodzaju próby, które nas palą, aby nas oczyścić. I tak długo się przegląda w nas, aż Jego oblicze stanie się wyraźne, aż my będziemy doskonałym odbiciem Jego istoty. Jego majestatu, Jego chwały, Jego dobroci, Jego miłości. Tego wszystkiego, kim On jest. Wiemy, że w całej pełni dopiero stanie się to w naszym zmartwychwstaniu. Ale tutaj na ziemi przechodzimy ten proces, aby być coraz bardziej do Niego podobnymi. Natomiast tutaj w tej części tego listu apostoł Piotr zwraca uwagę na inny aspekt chrześcijańskiego cierpienia. Pokazuje nam na Pana Jezusa Chrystusa, który cierpiał i którego droga do chwały wiodła przez cierpienie i próbuje nas zachęcić abyśmy patrząc na jego przykład abyśmy patrząc na to jak on podchodził do cierpienia i jak on znosił cierpienia abyśmy też nabrali dla siebie otuchy i abyśmy nie lękali się nie obawiali się cierpienia ale wstępowali w jego ślady i tak jak on został uniżony i cierpiał a po swoim cierpieniu został wywyższony. Taką samą też wizją powinniśmy sami siebie pocieszać. I w tej wizji naszego wywyższenia razem z nim powinniśmy znaleźć dla siebie otuchę. I chcielibyśmy przyjrzeć się kilku tutaj elementom zawartym w tym, w tym zwiastowaniu Piotra, w tym liście, które tutaj przeczytaliśmy. Po pierwsze, Piotr zadaje pytanie, Któż wam wyrządzi co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Czyli jeżeli będziecie czynić dobrze, jeżeli będziecie dobrze postępować, no to wszystkim to się powinno podobać. Wszyscy powinni być z tego zadowoleni. Jeśli nikogo nie będziecie okradali, jeśli będziecie miłosierni, jeśli będziecie pomagali ludziom, to możecie spodziewać się, że ludzie będą wdzięczni za to. Ludzie będą pozytywnie nastawieni. Zazwyczaj tak jest. Kiedy czynimy coś dobrego dla drugiego człowieka, zazwyczaj okazuje wdzięczność. Zazwyczaj jest jakaś pozytywna reakcja. Ale nie zawsze. Nie zawsze. Czasami możemy mieć dobre chęci, możemy starać się jak najlepiej i tak to zostanie opacznie odczytane. Czasami nasze niełączenie się z bezbożnymi w ich nieprawości nie będzie dawało im spokoju. I to będzie przyczyną ich szytań. I to będzie przyczyną ich oskarżeń. to będzie inspiracją dla nich do atakowania nas. Nasze święte życie w tym świecie będzie takim ciemiem w boku wielu ludzi. Nie będą mogli spokojnie sobie grzeszyć, jeśli będą mieli wokół siebie nasze świadectwo i nasze życie, które mówi im to, co czynicie, jest złe. To, jak postępujecie, prowadzi was na Boży sąd i wieczną karę, wieczne zatracenie. Jeśli jesteśmy chrześcijanami i świadczymy ludziom o Chrystusie, świadczymy ludziom o nadchodzącym sądzie, o gniewie Bożym i o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie, niejednokrotnie nasze dobre uczynki, nasze dobre życie będzie przyczyną ich wrogości. I Piotr mówi, chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, a więc tak może być, błogosławieni jesteście. To słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy. Oznacza mający satysfakcję i spełnienie. Mający w swoim życiu prawdziwą radość. To słowo jest odzwierciedleniem hebrajskiego słowa szalom, które oznacza pełnię, pokój, całkowite zaspokojenie i satysfakcję. I Pan Jezus mówi, że kiedy będziecie cierpieć, kiedy będziecie prześladowani, dla sprawiedliwości jesteście błogosławieni. I wierzę, że dalsze dalsze wiersze wyjaśniają istotę tego błogosławieństwa. Pokazują właśnie na Pana Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał, realizując tą misję i to powołanie, które przyjął od Ojca. I w jaki sposób był błogosławiony tu na Ziemi, I w jaki sposób dzisiaj jest szczęśliwy, jest pełen pokoju, pełen radości, pełny w sobie samym. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych w 15 wierszu. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. I tutaj jest to, to wezwanie do utożsamienia się z Panem Jezusem Chrystusem, aby On był na tym szczególnym miejscu w naszych sercach. To słowo uświęcajcie, poświęcajcie, oznacza uczyńcie po czymś szczególnym. Słowo święty po prostu znaczy oddzielony, przeznaczony do jakiegoś zaszczytnego celu. I tutaj Piotr mówi, tak Chrystus niechaj będzie w waszych sercach poświęcony. I dalej mówi, popatrzcie na Chrystusa. Wy mówicie, że cierpicie. Wy mówicie, że jesteście doświadczeni. Wy zastanawiacie się, jak to jest, że jako chrześcijanie musicie tyle znosić. Popatrzcie na Chrystusa. Jakie było Jego życie. Jakie było Jego cierpienie. Wiemy, że Pan Jezus nazywany jest mężem boleści. I Słowo Boże mówi doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Czysty, święty, niepokalany, a jednak cierpiący. Nigdy nikomu nic złego nie powiedział. Ktoś mógł powiedzieć, no tak, ale co z jego słowami do faryzeuszów i uczonych w piśmie? No było zbawienne, że im to mówił. Że są plemieniem rzemieślnym, że są jak groby pobielane, że muszą się upamiętać, jeśli chcą żyć. To nie było nic złego. To były słowa płynące z jego serca, pełnego miłości również do nich. Były to twarde słowa, ale były to słowa pełne miłości. Jezus nigdy nie skłamał nikogo. Zawsze mówił ludziom prawdę. Czynił tyle dobrego ludziom. Uzdrawiał chorych, karmił głodnych, Brał dzieci, błogosławił je. Miał zawsze czas dla tych, którzy chcieli z Nim rozmawiać. Niejednokrotnie czytamy, że nawet nie miał czasu, żeby jeść, patrząc na potrzeby ludzi. Jego życie było doskonałe i czyste. A jednak cierpiał. A jednak miał tak wielu wrogów. Przecież czytamy, że do swojej własności przyszedł, a swoich go nie przyjęli. Czysty, doskonały, bez winy, bez wad. A jednak prześladowany. A jednak uciskany. Mówi o sobie, że nawet nie ma gdzie głowy przyłożyć. Że lisy mają lepiej. Mają swoje jamy i swoje nory. A on nawet nie ma miejsca, gdzie by mógł się położyć i odpocząć. Tułał się z miejsca na miejsce. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Popatrzcie na Niego, jaki On był w tym świecie, co On musiał znosić, przez co On musiał przechodzić. Jego cierpienie nie było cierpieniem wynikającym z czegokolwiek, co było złe w nim. Jego całe cierpienie wynikało z Jego gotowości wzięcia na siebie naszej nieprawości, naszego zła, naszego grzechu. Jezus nie musiał cierpieć. Od wieków, od zawsze istniał w niebie z Ojcem otoczony chwałą, radością, mając wszystko. I to wszystko zostawił. I przyszedł na tą ziemię, aby dla nas, ze względu na nasze zło, ze względu na naszą nieprawość, ze względu na naszą upadłość, właśnie prowadzić takie pokorne uniżone, pełne cierpienia życie na tej ziemi i wiemy, że kulminacją jego cierpienia był krzyż gdzie Pan Jezus nie cierpiał za własne grzechy, ale jak tu Piotr mówi sprawiedliwy za niesprawiedliwy sprawiedliwy za niesprawiedliwy może myślisz o sobie, że nie jesteś złym człowiekiem że może potrafisz wskazać na innych którzy są gorsi od Ciebie możesz wskazać na jakiegoś sąsiada czy sąsiadkę, którzy prowadzą niemoralne życie może mógłbyś wskazać na jakichś ludzi z historii którzy splamili się złem ludobójstwem różnego rodzaju złem ale Biblia mówi wszyscy straszyli i wszystkim brak jest chwały Bożej, wszyscy jesteśmy splamieni i wszelka nasza sprawiedliwość jest jak szata sprogawiona. Wszyscyśmy grzeszni przed obliczem Bożym. I Bóg nie zostawił nas w tym stanie naszej upadłości i grzechu, ale posłał swojego Syna, aby tutaj właśnie na ziemi żył takim świętym życiem i u kresu swego życia wziął na siebie wszelką naszą plugawość, wszelkie nasze zło, wszelką naszą nieprawość. I w nasze miejsce cierpiał na krzyżu Golgoty tam oddają swoje doskonałe życie za nasze brudne skalane życie Piotr tutaj mówi on cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych aby was przywieźć do Boga taki był cel jego cierpienia abyśmy mogli zbliżyć się do Boga Bóg mówi to wasze grzechy są tym, co oddzielają nas ode mnie. To nie jest to, że ja Wam nie mogę pomóc, że oni Was nie mogę usłyszeć. Ja dobrze słyszę, ja Wam mogę pomóc, ale Wasze grzechy są jak mury między mną a Wami. Jezus przyszedł i oddał swoje doskonałe, czyste życie, aby nas przywieźć do Boga. Aby każdy z nas mógł podejść blisko do Boga. Aby mógł pojednać się z Bogiem. Aby mógł stać się przyjacielem Boga. Taki był cel jego cierpienia i jego śmierci. I jak widzimy tutaj w tym, co Piotr pisze, jego misja nie była misją, która ucierpiała, czy została zatrzymana, czy uniemożliwiona przez to cierpienie, które Jezus przeszedł. Ale Jezus zwyciężył w tym cierpieniu. Czytamy tutaj, że chociaż w ciele poniósł śmierć, w duchu został przywrócony życiu. Jego ciało zostało złożone na ofiarę za nas. Jego krew przelała się za nasze grzechy. Czytamy, że był tak zbity i umęczony, że jego wygląd nie był podobny do ludzkiego. Jego ciało zostało złożone w krowie. I dla wielu wydawało się, że to koniec, że tego klęska, że wszystko skończone. Nawet wielu z jego uchów, jeśli nie wszyscy, tak myśleli. Że to koniec. że to już wszystko przegrane. Ale kiedy wielu triumfowało, a wielu płakało, czytamy, że On został przywrócony życiu. W duchu. Tutaj nie ma jeszcze mowy o Jego zmartwychwstaniu w ciele, wydaje mi się. Ale jest mowa o tym życiu, które Jezus miał, kiedy tylko Jego ciało zostało zabite natychmiast został przywrócony życiu do tego łotra, który umierał obok niego na krzyżu, powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. I wierzymy, że w duchu Jezus udał się do raju. Ale więcej, Piotr odkrywa tutaj przed nami, czy raczej nie tyle odkrywa, co rąbek jedynie pokazuje jakiejś innej sfery tego okresu, tego czasu, co do której musimy być bardzo ostrożni za jakąkolwiek z jakimkolwiek dogmatyzowaniem ponieważ tak niewiele o tym wiemy ale Piotr tutaj mówi o jakimś niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce gdy Chrystus umarł ale w duchu został przywrócony życiu i czytamy, że w nim, w duchu poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu które niegdyś były nieposłuszne gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego kiedy budowano arkę, w której, tylko jest, w której niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Próbowałem dojść do tego, o czym Piotr tu mówi. Czytałem różne ciekawe opracowania i naprawdę ta literatura dotycząca tego wiersza XIX i XX jest ogromna. I są bardzo różne opinie są bardzo różne pomysły i bardzo różne interpretacje tego o czym tu jest mowa ja nie podejmuję się dzisiaj nawet przedstawienia ich a co więcej zajęcia jakiegoś stanowiska jedyne na co mogę tutaj wskazać to to, że Chrystus kiedy Jego ciało zostało złożone w grobie od razu triumfował i ożywiony w duchu kontynuował dalej tą misję którą Bóg mu powierzył, nawet w tym niewidzialnym świecie. Piotr tutaj bierze też ten, to, to, co Chrystus uczynił i zaczyna to przyrównywać do tego, co wydarzyło się za czasów Noego. A następnie bierze to wydarzenie potopu i Arki i przyrównuje je do chrztu. Na tym chciałbym chwilę się skupić, ponieważ w związku z chrztem dzisiaj to nasze rozważanie tego fragmentu. Mówi, że ta Arka że to historię wszyscy dobrze znają Potoku i Nowego jak to Bóg patrząc na bezbożność i nieprawość ludzi Widząc, że wszelkie zamysły ludzkiego serca są ciągle złe, postanowił zniszczyć ówczesny świat i powołał tego człowieka, który znalazł łaskę w jego oczach. I ten człowiek przez długie, długie lata budował arkę. Nowy Testament nazywa go Zwiastunem Sprawiedliwości. Zarówno ta budowa arki, jak z pewnością też rozmowy, które przy niej się toczyły, było okazją do tego, żeby ludzi napominać, żeby wzywać, żeby mówić im o, o tym, jak żyją, że zginą, że Bóg zamierza zalaść całą tę ziemię i że to miejsce, ta ark, którą buduje jest, jest jedynym ich ratunkiem, jedyną ich nadzieją. I wiemy, że niewielu to jest tylko osiem dusz ocalało cała ludzkość wczesnego czasu, nie wiem jak była wielka populacja tego okresu niektórzy mówią tysiące niektórzy mówią miliony zginęła wszyscy zginęli od wodami potopu tylko Noe i ci którzy razem z nim byli w saleli. I po, tych, po tym okresie potopu oni wyszli na nową ziemię i od nich cała, cały rodzaj ludzki na nowo został odnowiony i tutaj Piotr bierze to, ten obraz tego, co tam się wydarzyło. I jednocześnie wiąże to z tym, co się wydarzyło z Chrystusem i odnosi to do chrztu. I mówi, że ta arka, to, to, ta woda, ten potop, to co tam się wydarzyło jest obrazem sztuk, który teraz i was zbawia. Bardzo prosto, jak możemy zobaczyć tutaj te analogie między tym co się wydarzyło tam za czasów Nowego a tym co dzieje się dzisiaj w czasie chrztu jak to chrzest zbawia nas niektórzy mają taką koncepcję że człowiek rodzi się właśnie grzeszny i ten grzech może być zmazany przez akt chrztu zaraz po jego narodzeniu że można dziecko pokropić zanurzyć w wodzie i w ten sposób obmyć je z grzechu. Jest to tradycyjna koncepcja przez różne historyczne kościoły, utrzymywana i praktykowana. Jednak jeśli spojrzymy na te biblijne obrazy chrztu, jeśli zobaczymy, co Biblia mówi na temat chrztu, trudno jest uznać, że taki chrzest niemowną rzeczywiście ma swoje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, jak również, jeśli czytamy Pisma Ojców Kościoła, widzimy, że czegoś takiego też nie praktykowano, we wczesnym Kościele. Jeśli patrzymy uważnie chociażby na ten nasz fragment, który tutaj czytamy i weźmiemy ten obraz tego, co wydarzyło się tam za czasów na ego. Tak jak powiedziałem, są trzy proste elementy. Jest grzeszność całej ludzkości, jest dzień sądu, jest dzień potopu, jednocześnie staje się dniem zbawienia dla Noego, który znalazł łaskę w oczach Boga i tych, którzy z Nim w tej arce się chcieli schronić. I jest rozpoczęcie nowego życia na nowej ziemi. Potrzebne. Jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w Jezusie Chrystusie, możemy też dostrzec trzy proste elementy. Jest nasza grzeszna ludzkość, która jest w grze, w nieprawości. I przychodzi Chrystus i oddaje swoje życie za nas grzeszników I jak ta Arka była w czasie tego potoku na, na tej wodzie się unosiła wydawało się, że wszystko jest martwe taki Chrystus przez te trzy dni leżał w grobie i tak jak ta Arka wylądowała kiedy ziemia osuszyła się i zaczęło się nowe życie taki Chrystus zmartwychwstał do nowego życia i wszyscy którzy w Niego wierzą razem z Nim zostali wzbudzeni Razem z Nim otrzymali nowe życie. Razem z Nim mogą już żyć w nowy sposób. I chrzest tutaj jest właśnie przyrównany do tego okresu bycia pogrążonym w śmierci Chrystusa, tak jak ówczesny świat był pogrążony pod wodami potoku. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, żeśmy razem z Chrystusem przez chrzest pogrzebani w śmierci. I tak jak Chrystus został zmartwych zbudzony, tak i my, razem z Nim, abyśmy nowe życie prowadzili. Dlatego też, patrząc na to biblijne świadectwo, wierzymy, że jest to tylko możliwe w sytuacji człowieka, który jest świadomy. Po pierwsze, świadomy swojej grzeszności, świadomy potrzeby, ratunku i zbawienia, który jest w stanie przyjść do Chrystusa, utożsamić się z Chrystusem przez swoją wiarę. I to stare życie w Chrzcie symbolicznie niejako zostaje pogrzebane i taki człowiek zostaje wzbudzony czy wyjęty z tej wody w obrazie Chryst zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa do nowości życia. Jeśli weźmiemy, jeśli weźmiemy takie małe dziecko nieświadome i je pokropimy wodą czy możemy powiedzieć, że takie elementy nastąpiły w jego życiu czy ono pogrzebało swoje stare życie kilkutygodniowe, kilkumiesięczne i zaczęło nowe życie w ogóle nie oddaje tej, tej istoty chrztu Chrzest jest zewnętrznym wyrazem pewnej duchowej rzeczywistości. Tak jak wieczerza pańska. Łamiemy chleb, pijemy z kielicha, ale mówimy o pewnej duchowej rzeczywistości śmierci Chrystusa, Jego ciała, Jego krwi. Tak samo i chrzest mówi o pewnej duchowej rzeczywistości nasze, naszej, naszego utożsamienia się z Chrystusem. Naszego zjednoczenia się z Nim zarówno w Jego śmierci, za nasze grzechy, nasze, nasza cała nieprawość, nasze całe zło, całe nasze stare życie zostaje pogrzebane. I chrzest ma to symbolizować, że ten stary człowiek jest zanurzony w śmierci Chrystusa. Jego grzechy są zmazane, jego nieprawości odpuszczone. Kiedy zostaje wyciągnięty z tej wody, to symbolizuje Jego zmartwychwstanie w Chrystusie. Do nowego życia. Prawdziwy chrześcijanin już nie żyje tak jak żył kiedyś. Ma nowe życie. Paweł pisze oto wszystko stało się nowe. Jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Nowym. Wszystko stało się nowe. To nie znaczy, że wszystko stało się doskonałe nadal ma swoje wady nadal ma swoje braki nadal popełnia błędy, ale wszystko jest nowe zmienia się całkowicie podejście do wszystkiego w życiu i taki człowiek ma prowadzić nowe życie i chrzest jest deklaracją tego chrzest jest utożsamieniem się właśnie z Chrystusem, z tym co On dla nas uczynił, co dla nas zdobył nie jest to tylko jakiś opcjonalny element chrześcijańskiego życia ale jest to konieczność w życiu każdego, kto uwierzył w Chrystusa. Pan Jezus, kiedy posyłał swoich uczniów, mówił, idźcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami, chrzcicie. Wszystkie narody, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc wierzymy, że jest to niezbędny element w życiu każdego, kto uwierzył. Jeśli prawdziwie uwierzyłeś, jeśli prawdziwie oddałeś swoje życie Chrystusowi, jeśli chcesz się z Nim utożsamiać, jeśli chcesz Mu sztugować wierność, chcesz wyprzeć się grzechu w swoim życiu, wyprzeć się tego świata i chcesz mieć zmartwychwstałą moc Chrystusa w swoim życiu, idź do chrztu. Idź wody chrztu, w w którym dasz wyraz swojej wierze. I nigdy się nie odwracaj wstecz. Nigdy nie patrz wstecz na to, sobie ale prowadź nowe życie z Chrystusem. Tak jak Paweł pisze, zapominając o tym, co za mną, patrzę tam do przodu, gdzie Chrystus, tam patrzę, gdzie życie, tam, gdzie moja nagroda. Do tego, do, do tego celu chcę biec. Tam chcę żyć. Dlatego chcę żyć. Temu chcę poświęcać moje życie. Szapan niejednokrotnie będzie kusił Cię, Paweł. Tak jak kusi mnie jednego z nas. Żeby wracać do starej śmieci. Wracać do tego błota, z którego Bóg nas wyrwał i wyzwolił. I w którym w Chrzcie deklarujemy, że już nie chcemy dłużej żyć. Ale wiedz, że kiedy On Cię kusi, wiedzmy, że gdy nas kusi, jest nas zmartwychwstała moc Chrystusa, aby dać Mu odpór, aby przeciwstawić Jego nieprawości. A jeśli upadniemy, aby nas podnieść i dać nam kolejną kolejną szansę i łaskę, aby się oczyść z tego brudu i dalej iść. Za to chcemy Mu dziękować teraz w naszych modlitwach. Chciejmy też, kończąc to rozważanie, patrząc na ten wzór cierpienia Pana Jezusa Chrystusa. Wziąć dla siebie otuchę. Apostol Piotr kończy ten fragment mówiąc o jego wywyższeniu. Mówi, on wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i mocy. Ten, który został tak poniżony, ten, który tak wiele wycierpiał, ten, który musiał tak wiele znieść sprzeciwów yy, od wrzeszników, wobec siebie, dzisiaj jest wywyższony. Dzisiaj rządzi w fale i poddani mu są aniołowi, i zwierzchności i mocy. I Pan Jezus mówi zwycięzcy. Temu, który tak jak ja zwycięży, który nie podda się temu światu, który nie podda się presji szatana, nie podda się presji grzechu, ale który będzie toczył bój, będzie toczył walkę. Mówi zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie. Piszcie sobie? Cóż to za wielki przywilej. Cóż to za wielka nagroda. Siedzieć po prawicy Chrystusa na jego tronie. To nie są jakieś bajki, to jest jakieś bzdury. Pan Jezus mówi, gdzie, gdzie mówi te słowa, mówi, te słowa są pewne i prawdziwe. Jeśli zwyciężysz razem z nim, jeśli okażesz się wierny, jeśli wytrwasz do końca wiernie w tym boju, wiedz, że pewnego dnia razem z nim będziesz królował. Dzisiaj razem z nim będziesz cierpieć. Tak, dzisiaj razem z nim będziesz nosić prześladowania, ale nie martw się tym. Błogosławiony jesteś, gdy to na Ciebie przyjdzie. Wiedz też, że Jego łaska Cię przez to przeprowadzi. Wiedz też, że Bóg tego użyje, zarówno w Twoim życiu, aby Ciebie błogosławić i Twoją wiarę oczyścić, jak również w życiu innych ludzi. gdy będziesz dla nich świadectwem, gdy w obliczu doświadczeń i cierpień zachowasz wiarę. Zachowasz ufność w Chrystusa. Nie załamiesz się, nie poddasz się, nie sięgniesz o rzeczy, jak ludzie tego świata próbują utopić swój strach i swój ból i swoje cierpienie w jakichś nałogach, w jakichś używkach, w lekach. A kiedy w Chrystusie będziesz znajdował oparcie i zwycięstwo, będziesz też dla tego świata, światłem, w tej ciemności która nas otacza. A swego dnia Bóg Cię wywyższy. Dzisiaj mamy ukorzyć się pod Jego mocną ręką. Ale swego dnia, kiedy przyjdzie Boży czas na to, Bóg nas wywyższy. Aleluje. proszę do Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj je też tutaj razem rozważać i modlimy się, by Twój Święty Duch pomógł nam Lepiej pełni zrozumieć to, czego ja w ludzkich słowach nie jestem w stanie oddać. Prosimy, kochany Panie, byś w swojej łasce, w swojej mocy utwierdził nas wszystkich na tej drodze nowego życia. Proszę o tych wszystkich, którzy już, Panie, podjęli tę decyzję. Pójścia za Tobą, oddania się Tobie w pełni. Którzy dali temu wyraz w wodnym kroczą za Tobą. Umacniaj nas, utwierdzaj nas. Pomóż nam, Panie, nie żyć we własnej sile, ale w Twojej zmartwychwstałej mocy. Pomóż nam, Panie, z Ciebie czerpać, być z Tobą utożsamionymi nie tylko w Twojej śmierci, ale i w Twym zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasze grzechy są pogrzebane, wiedząc, że nasze nieprawości są nam odpuszczone i że dzisiaj mamy Twoją moc, aby prowadzić święte nowe życie, aby Tobie służyć i wypełnić to wszystko, do czego nas powołujesz, do czego nas posyłasz. Pomóż nam, Panie, w Tobie trwać i z Ciebie czerpać. Modlę się też o tych wszystkich, którzy wahają się, o tych wszystkich, którzy przyglądają się, o tych wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli tej decyzji, aby za Tobą, Panie, wierzyć. Proszę, byś w swojej łasce, w swojej mocy pociągał ich ku Tobie, byś przemawiał do nich przez Twe święte słowo, byś pouczał ich i otwierał ich oczy na to, czego jeszcze nie widzą. Aby, Panie, mogli też zaufać Tobie w pełni i pójść za Tobą na całego, bez żadnej rezerwacji. Pójdź za Tobą, Panie, oddając się Tobie w pełni, dając temu wyraz w szcie. i później w świętym życiu, pełnym dobrych uczynków, którym będą Cię chwalić i czcić i wiernić. Mówimy się, Błogosław, i teraz tą, tą uroczystość sztuk, która jest przed nami. I poruszaj nasze serca, i Błogosław nam, i uwielbi się pośród nas, w dalszej części. Dziękujemy za tą piękną pogodę, że nie pada. Dziękujemy, Panie, za to, co dla nas jeszcze przygotowałeś. Poim świętym imieniu modlimy się. Amen. Usiądźmy proszę. To jak zapowiadałem, bez zwłoki y, jedziemy na jezioro. Y, ci, którzy nie wiedzą gdzie jechać, kierujcie się za nami, którzy wiemy. <śleszy> Mój samochód łatwo rozpoznać, ma żółty hak za sobą i tam jest na nim oklejony z naklejkami tłumacz przysięgły, język szwedzki, angielski, norweski tam widać wszystko na nim także y, można jechać za tym a też będą inni, którzy będą podążać także spakujmy y, się, weźmy swoje rzeczy chodźmy na dół i tam y, będziemy się kierować będziemy jechali najpierw tutaj w górę od dworca prościutko Mały zakręcik w lewo, w górę i później w prawo i jedziemy aż na samo jezioro. Potem dopiero w głowinie skręcamy w lewo taką bitą drogę. Będziemy jechali powoli, żeby nikt się nie zgubił. Także spakujmy się i zapraszam nad jezioro. Mogę się tylko komuś spakować. Oczywiście.